Zostało już ogłoszone rozporządzenie w sprawie udzielenia takiej pomocy. Średnio na tucznika będzie to około 60 do 70 zł. Także na tym etapie myślę, że ta pomoc jest dobra i wychodząca naprzeciw rolnikom, bo postulujący, spotykający się z nami rolnicy mówili o 70 groszach do 60 do kilograma i to... Zostało zrealizowane. Teraz przed nami dalsze negocjacje w Brukseli, bo to trzeba pamiętać, że od Brukseli zależy. W poniedziałek będę stawiał wniosek o dalsze finansowanie tego typu. Jakie będą wyniki? Zobaczymy, jest 28 państw. Wiemy, że problemy są we Francji. Francja, jak widzicie państwo, rolnicy strajkują. To nie jest to tylko nasz problem. Komisja Europejska powinna podjąć jakieś działania.